And on that note, we the music. Witamy wszystkich w podcaście Disharmony. Obok mnie siedzi przedstawcie alterkocie. Cześć, to ja alterkocie, jak mi przedstawił mój kolega, nazywający sam siebie hipsterem, co na pewno dobrze mi świadczy. Tak. Ale siebie też nazywam Gavin, i tak się chyba będzie do mnie zwracał. Nie wiem, nie Hipster. Czy będziesz? Nie, nie to. <śmiech> Zumiał na mnie hipster. E, tak, w że ja jestem Gavin, to jest Alter i witamy w Peace Harmony. <śmiech> No dobra, w takim razie możemy coś szybko powiedzieć o sobie. Generalnie jest to, jak już nie trudno się będą myślić, podcast, jakby nie było muzyczny. I tak, będziemy rozmawiać troszkę o wiadomościach ich muzycznych, z tego co bardziej się w tej chwili liczy w branży. Tam jakieś koncerty ciekawsze, kolaboracje, czy nowe wydania. Żeby nie było, będziemy mówić zarówno o muzyce tej bardziej alternatywnej, jak i tej bardziej no, mainstreamowej, jakby nie, tak, nie patrzeć. Tak, innego słowa, mainstreamowej. Dobrze, popularnej. No. Tak. E... Potem, potem jakiś tam temat główny, w którym sobie trochę więcej pogadamy. Dzisiaj to będzie, zresztą po nazwie odcinka pewnie już mniej więcej widzę, co to będzie. E, potem troszkę sobie podyskutujemy o mediach, jak to ty fajnie tyfujałeś, o, o muzyce jako dopełnieniu, a nie jako muzyce samej w sobie. Spodobało mi się tam. Nie wiem. więc tak, tak Nie też się podobało. Wszystko, co mówię, mi się podoba. Tak. I na koniec e, pogadamy sobie trochę o takich trochę mniej odkrytych już, jak do tej pory, o tak zwanych niszowych, czy też. E, niezależnych. Niezależnych, tak. W zespołach z Indii, bo dum. Tak, tak zwanych indyka. E, tak, jest może na początek, jeżeli chodzi o wiadomości ze świata muzyki, co tam się w tej chwili bardziej Co prawda to są wiadomości na, e, na stan sprzed kilku dni, tak? Bo trochę się już trudzimy z jakie kilku dni? Napisałeś to chyba z miesiąc temu. Nie no, no jej... na miesiąc nie, ale. No, ten podcast miał powstać zdecydowanie dawno temu. No, z tydzień temu. Tak więc, no dobra, w każdym razie, jeżeli chodzi o wiadomości, przede wszystkim dla mnie w tej chwili liczy chyba najbardziej to, że potwierdzili już Gigantur, czyli nie wiem, czy ci w ogóle orientowałeś, zanim ci wysłałem ten... Nadal się to, nie bo... orientuję, tylko czytam tutaj te twoje notatki <laughs> i widzę że, po, widzę, że powinienem, ale no... No powinieneś, co... no bo jest to mega Death Motorhead dla Kunako i Volbeat w tym, w tym roku. jest to po... Jezu, jest to podcast, jest to koncert, trasa koncertowa, która została wymyślona, że to powiem, w roku 2006 bodajże albo 2004 i jej przez dwa lata nie było ostatnio, ona była tak, że była 2006, 2007, 2008 i przez te dwa lata teraz nie było i ona ta będzie dopiero wchodziła w 2012, więc naprawdę fajna sprawa i zawsze był to megadev, no i tam sobie jakiś zespół wybierali do tam No do wiecie, jakiś tam Motorhead, nie no. Tak, i no. Motorhead, tak, tak, zespół, tak. nie no, jest to świetny zespół, wiadomo, Laguna Call to sam szczerze mówiąc, tam się że nie słyszałem. Oni nie grali na Sanisphere? Możliwe, że grali nie byłem na Sonisferze, bo jestem biedny jak mysz Ja też! Piąteczka! Nie! Yeah. No, w każdym razie... E, no, niestety... Giganton ma to do siebie, że nie jest jak sfera, że jest ogólnie europejski, tylko jest to wstryki amerykański koncert. Tam raz byli w Australii, bodajże cienko im to wyszło i wrócili do tej którzy są tylko w Ameryce. No, przejeżdżali w styczniu i w lutym. Ale na pewno warto będzie sobie obejrzeć jakieś streamy i tak dalej, bo będzie się działo, bo zapewniam. Jeżeli jeszcze chodzi o jakąś taką fajną kolejną wiadomość, która dla mnie się liczyła, bo jestem akurat dość dużym fanem zespołu Widen Cumbria, w tym to ty pewnie też nie słyszałeś. <grystanie> no, jak ty mnie znasz? No <grystanie> Cambria jest chociażby znany z welcome home, który możemy się teraz na sekundkę puścić tak króciutko. Tak więc po usłyszeniu tego kawałka pewnie wszyscy przypomnieli w ogóle co to jest za zespół. Jeżeli nie przypomnieli sobie, bo nie grali na przykład w Hero, w którym to było, to nie fajnie, bo jest to kawał dobrego zespołu, jakby to powiedział Sauron 100. Kawał <śmiech> dobrego zespołu. Zabijmy mówi... ten żart jeszcze bardziej. Tak, dokładnie. Ubijmy go do ziemi. No w każdym razie e, Hac, jak to się popularnie mówi, nie wiem popularnie w zasadzie, Otóż 2 listopada rozpadli się ze swoim perkusistą i generalnie w dobie tych wszystkich połączeń i powrotów do, do zdrowia, że tak to powiem, zespołów, które jakiś czas temu się rozpadały. No jest to niefajna wiadomość, że takie dobre zespoły też się rozpadają w tej chwili, ale jakby nie było 16 listopada, pamiętałem, musiałem patrzeć. To Cambria połączyli się ze swoim pierwszym perkusistą, co jest naprawdę zajebistą sprawą i już zapowiedzieli, nie że, że... Niogo, Afrycie, nie. Nie odpadzi nikogo a No ja jestem akurat gigantycznym panem tego zespołu, więc no, jest dla mnie za zaj straszną, że puszczałem Ludą płytę i, I tak powinien być zajebista. No i wiadomo, no, właściwie nowym starym perkusistą wrócą troszkę do korzeni. Uh, czy tam jeszcze z takich, a no oczywiście to, co ty powinieneś też wiedzieć, bo jesteś mainstreamowy do bólu i, I to chyba każdy mainstreamowy powinien wiedzieć, że tak, uh, takie zespoły jak Van Halen i Black Sabbath, wątpię, żeby ktoś nie go. No może Van Halen nie znają, bo tak like, jak no. uh, w Dreamy Territory, fajny był taki tekst, jak było porównanie, uh, to było, rockband uh, ten, rockband ACDC i był Hero Van Halen i porównywali sobie, co to Powiedzieli, że, że Van Halen ma w Polsce tylko pięciu fanów ja jestem jeden z nich. No, o tym, że Black Sabbath wróciło, to wiedziałem o tym, że Van Halen, to nie wiedziałem, że się kiedyś przestał grać w ogóle. Znaczy ja też szczerze mówiąc, nie zdaję sobie sprawy z tego, że Van Halen przestał grać. Nie w każdym razie, jak już kot powiedział, te dwa zespoły wracają do świetności. Co prawda Van Halen wraca z nowym basistą, ale Black Sabbath już w całej swojej grasi tutaj według mojej metatyki... Z cholernym z cholernym cholerny osborne, który jest zajebisty i nie wiem co to w ogóle była ta dygresja w tej chwili. No, że, że, że, to, to, że tak dobrze, że z cholernym no, nie, nie tak, że, tak. że w końcu on Black Sabbath w ogóle, że się wszyscy tam wygrali, że chcą razem nagrywać. Tak, a jeszcze tak poza tym ten Yayomi, który jest e, członkiem zespołu od podstaw już, Black Sabbath jest jednym z założycieli, napisał o tobie grafię i wydał ją w październiku koniec, więc jeżeli kogoś to obchodzi, ja przepuszczam w nikogo, oprócz mnie, to, e, ten, to polecam. Książka jest naprawdę rewelacyjna. Jeszcze jeżeli chodzi o ostatni taki news, fajny też jestem. to... w wstyd się przyznawać, że jesteś fanem tego zespołu no. w czasach, chyba już w tym wieku, w jakim znaczy, my jesteśmy, ale... może w twoim. Ja znam ludzi, którzy ten zespół znają i te najstarszych od siebie. No, wstyd mi trochę za nim. No, w każdym razie mówimy o zespole Paramore, czyli o zespole, w którym wokalistką jest bardzo sympatyczna, ruda dziewczynka. Głupia, dziwka. Która jest zaraz ciejebne. Która jest naprawdę fajna i w ogóle i je wypuścili... No, jest singiel. W każdym razie paramon wypuściło nowy single i posłuchać go serii możecie nawet teraz. Jesteśmy po przesłuchaniu Paramor, nowego singla. nie słyszałem go nawet jeszcze. Tak właśnie, jak Ci się podoba piosenka, się? Mam najdziemniejszego bownera w tej chwili. Tak. <laughs> um, dobra, więc będziemy już przechodzić powoli do naszego tutaj tematu tygodnia, jak to ładnie odpoczyliśmy. No szybciej, szybciej niż się Bardzo dobrze. No ale zanim... Zanim zaczniemy o nim mówić, posłuchajcie sobie tego wspaniałego zespołu. Nie, no my dobra. też go posłuchamy. Tak, no dobra, jesteśmy z powrotem. This is how you remind me. Nie, yeah. już. No jest to Nickelback, wiadomo, będziemy sobie chwilę rozmawiali o tym Nickelbacku, bo ostatnio czytałem dość ciekawy artykuł i pomyślałem sobie, skąd Nickelback bierze w tych Nie mam pojęcia, no, nie wiem, Nickelback jest trochę miejscowym zespołem, więc myślę, że nie, nie będzie jak kłopotów z zamyśleniem się, o kogo chodzi w ogóle. No no i więc tak słyszeliście prostu... ten utwór, myślę, że po nim... No, nie się nie kończy się zespołu to truch, a każdy każe, bo te radiowa, to, radiowe, to A czy ten utwór może każdy kojarzyć na tym, pod tym względem, że ten utwór brzmi jak każdy inny utwór? Aaa, no, no To jest najsłynniejsza chyba anegdota o Nickelbacku, że każdy brzmi tak samo, ma tą samą strukturę, jest wstęp, zwrotka, refren, zwrotka, refren, most, refren, koniec, uh, most, jestem nawet nie wiem jaki jest polski termin na bridge. To, dobra, nieważne. Eee, w każdym razie, każdy ich brzmi dokładnie tak samo. Ale no, nie wiecie, wiem, cały czas są tak. Service Taste Buds zrobił ankietę na temat tego, przy jakim zespole najtrudniej załapać się na jakikolwiek seks. No i tak. Nickelback wygrał. Tak, Nickelback tam była Lady Gaga bodajże jeszcze. Był, było parę dobrych zespołów, nawet parę na no, oczywiście się oczywiście no, nie to, tak. <laughs> eee, no ale Nickelback wygrał i to tak dosyć, dosyć, dosyć sporo, sporą przewagą. Eee, no jeszcze trochę dostało im się eee, Podupię, bo mieli zagrać uh, pomiędzy grą, tutaj posilę się notatką uh, Detroit Lions a Green Bay Packers w Ameryce, w Detroit. Miał zagrać Nickelback pomiędzy meczami. To chyba w Polsce się tego nie praktykujesz, jak masz przerwę w meczu. No, to, oczywiście, to... że. Bo nas nigdy nie chciał grać na takim meczu bo meczu nie ma kibice by zleźli i zabili. Tak, no w każdym razie w Ameryce jest to popularna praktyka, że zespoły tam wychodzą na taką scenę podczas gry uh, i grają. No i uh, podczas tej gry Święto dziękczynienia, czyli jakby nie było jednak ważna sprawa. Miał zagrać Nickelback e, i co, zrobi, co zrobili Funny. Detroit Lions? ci, którzy mieli oglądać ten mecz. Znaczy ja, no... nie, nie, nie, ankietę, ankietę założyło, jak się okazało, Detroit Lions, czyli ta drużyna, oh. która miała grać na oh, tym okay. meczu. Założyli ankietę, e, żeby, żeby nikt żeby nie grał na ich własnym... W własnym meczu i w własnym domu. I już zebrali 54 tysiące głosów za tym, żeby nie grali. No? Tak, i to na, na przedwczoraj bodajże już pewnie jest 60 tysięcy. I 75 tysięcy jest wymaganych, żeby ich wygonić. Z tego... I sądzę, że wyjdzie. Tak, mi się to wydaje, że im się, że im się uda i, i wygonią Nickelbacka. W każdym razie też zastanawiam się, czy no nie jest to może trochę przesada, ale też tak myślałem. Bo no, jest to gra w Detroit, tam Detroit Lions grają, więc uh, byłoby fajnie, jakby to był zespół z Detroit, też nie jest to fajne. I chyba nie jest Detroit, właśnie o to w tym wszystkim chodzi. W każdym razie zastanawiałem się, jaki zespół byłby bardziej odpowiedni, jeżeli chodzi o tego typu występ. I tak, na początku, jeżeli myślałem o Detroit, to mi do głowy Eminem i G-Pop, i G-Pop. jeżeli nigdy się nie mogę tego wymawiać. Ale wszystko jest I G-Pop chyba się mówi. Tak Eminem nie... i Pop. Jak potem trochę zajrzałem do Google'a, spytałem go o z Detroit, tam ten Nugent się pojawił, Bob Seger, Alice Cooper, The White czy Tak kombinowałem z jak był ciekawszą pozycją. E, na każdy? <grym> to jest miło tego, że e, każdy. To, ale... z... Znaczy ja bym akurat... nie wiem czemu The White bym widział na takim wydarzeniu. No to jest taki trochę bardziej niszowy zespół, myślę, że nie kosztowałoby ich to dużo, żeby zagrać w takim, e. ale szczerze mówiąc... Ja nie byłem nigdy na koncercie IG Popa i chętnie bym zobaczył, bo znam go, jak on wygląda w tej chwili, wiem, że jest maksymalnym obdartuchem, w ogóle fleją totalną. Mm. i moje... Idealnym muzykiem. No, tak, tak, o to chodzi. Generalnie moim takim marzeniem jest wyjść na taki właśnie koncert. Yeah. No już fani krzyczą, EG Pop, EG Pop! Tak, I wszyscy się. IG Pop, kupię ci spodnie, żebyś miał w czym chodzić. Tak, dokładnie. I wychodzi IG Pop na scenę, zapity w trzy dupy, brudny, śmierdzący, zaspany, siada sobie, nie wiem, na krzesełku, czy nawet taki na kiblu, bierze gitarę, zaczyna grać, zaczyna grać, nie wiem, till wrong feels right, albo coś takiego i potem wychodzi, nie wiem, pierdnie beknie, mnie, pokaże facha i pójdzie ze sceny. I jakbym to zobaczył, to chyba było po prostu pływanie w śmietanie, no, niesamowita sprawa. Dlatego też, według mnie, IGP byłby wyśmienitym kandydatem na tego typu, tego typu imprezę. No i przy okazji możemy trochę zahaczyć o, o, o muzykę Idziego Popa, bo tak, zeszliśmy trochę z tematu Nickelbacka, do no, no ja, ja Bogu. Nie, ale ja bardzo chętnie wrócę do Nickelbacka. Nie, myślę, że nie ma co, nie ma ale to się Ale właśnie, z, ale zadajmy sobie pytanie, czemu właściwie ten zespół jest tak nienawidzony? No, okej, okay, mają podobne utwory. Nie, każdy zespół popowy prawie ma podobne utwory, zwłaszcza poprokowy. O Jezu, no ma podobne utwory, ale każdy ma też jakąś inną tematykę, każdy zdarza się jakiś na przykład fajny wyjątek, na przykład jakiś lepszy utwór tego zespołu albo tamtego, o którym się słyszy. Nickelback nie ma takiego utworu, który jest jakby utworem flagowym, że tak powiem, tego zespołu. No, wszystkie utwory, no, nie się powtarzam, no, ale... wszystkie utwory ma takie same i po pierwsze, no... To o czym już powiedziałem, że brzmi dokładnie tak samo za każdym razem, oprócz jednego fajnego, jednej fajnej e, kolaboracji ze Santaną, która mi się podobnie podobała, tam Chad Krieger, czyli wokalista Nickelbacka. No, czyli jednak coś im się udało. No bo to nie był Nickelback, tylko to był Chad Krieger i on był <słuch> markowany jako Chad Krieger, nie jako Nickelback I może dlatego im się udało jeszcze coś zrobić ciekawego i dlatego, że grał Santana, który nie jest w stanie spieprzyć absolutnie niczego, bo wszystko czego się dotyka, jak wiadomo, zamienia się w absolutne złoto. Jeżeli ktoś nie wie kim jest Santana, to tak. się wstydzić po prostu. Nawet code wie kim jest Santana, jak powiedz, że wiesz, kim jest Santana Cię. Że kto? <laughs> nie no dobra, domyślam się, że żartujesz, nie mam taką nadzieję. W każdym razie. Jeszcze wracając do IGOPowa właśnie. możemy sobie go chyba posłuchać. W tym chwileczkę, czy nie? No, ale ja wybieram utwór. No dobra, niech będzie. The Passive Girl. Ok. So, okay. So dobra, Nickelback, no ale... Ale powiedzmy sobie szczerze, że ten zespół nie jest aż tak tragiczny, bo jednak melodyjnie są przyzwoici, no teksty mają głupie. Wow, jak każdy popowy zespół. No, no, nie no i każdy, nie każdy popowy zespół jest głupi, ale nie każdy ma telefonów, co Nickelback, tak znany. Jak taka melodia, taka jak... melodia, taka, taka muzyka, no, takie radiowe piosenki. No nie wiem, ja tam jak odkryłem... A chodzi... ja już wiem, o co chodzi, ja już wiem, dlaczego Nickelback jest taki znany. No, dlaczego no, mi to wcześniej do głowy nie przyszło? Oni, jakby to dobrze określić, oni mają... Taką strukturę, że są zespołem popowym, jakby nie było, ale mają strukturę taką trochę rockową, bo tam to sobie jakaś solóweczka mniejsza czy większa wpadnie, więc są puszczani w radiu popowym, ale mają też szansę być puszczonymi w radiu rockowym, dlatego też mają dwa razy więcej słuchaczy i dwa razy więcej mu panów przez to. To chyba odkryłem sekret, sekret multiplatformowości... Multi rodzajowości zespołu. Czyli okej, okay, no nie mówię, że to jakiś wybitny zespół, ale chodzi o samo how you remind me. Jak pierwszy raz znalazłem ten twór na YouTube, jak ogarzałem, że no to nie jest tylko piosenka jakaś osoba puszczana w radiu, która którą grała jakieś małpy na gitarach, tylko to faktycznie jest zespół, który. Baki się... są wyjątkowo przystojny. z, <śmiech> z tego, co bako, żenkami, a... No dobra, tak jeszcze kończę z temat e, tematem Buku to w sumie mówi się o tym zespole, że jest tak lubiany i tak dalej, ale w sumie da się zauważyć coraz szybciej, że on ma taką rosnącą liczbę antyfanów i tych nie. ludzi, którzy go baszują. Ja nie znam nikogo, kto lubi Nickelbacka. Znaczy nie, ja znam bardzo dużo ludzi, którzy lubią posłuchać ten Nickelbacka i na przykład jak pytałem, właśnie researchując materiał do, do tego podcastu, że pytam się, no, podoba ci się Nickelback, tak oczekują, że nie, nie, nie, zbaszują już totalnie i tak dalej i się okazuje, że ja lubię sobie posłuchać, czasem, już band nie leci, to sobie posłucham tam, i czasem coś tego. I w sumie takie jest chyba najczęstsze odnoszenie się I... do YouTube'a. Czyli no ani B, i... ani ME. Tak no i tak... bardzo dobrze, bo zespół nie ma. Co prawda nie ma żadnego powodu, żeby lubić ten zespół, ale też nie widzę jakiegoś powodu, żeby go strasznie nienawidzić. Bo... No nie, nie, widzę, ale. A da się, da się go może Taki z Słyszałem no. gorsze. No. Jej, yeah, teraz gadamy o czymś, o co wreszcie ludzie zrozumieją, ludzie w naszym wieku, czyli gamerzy, nerdy i w ogóle A, ludzie bez życia. I pięć osób, które tego podcastu w ogóle posłucha. Każdym razie. Tak, tak jak o tym, wcześniej, pogadamy się teraz troszkę o soundtrackach. No i jeżeli chodzi o soundtracki, to ja mam w tej chwili tylko jeden temat, który mnie męczy cholernie. Jak wiesz, alter koci, jestem wielkim fanem jednej serii. Jak miał powiedzieć, że jestem fanem jednej rzeczy, tylko w życiu, chyba, ten powiedział, że jestem fanem właśnie tego, gdzie chodzi o Hitmana. No, ja już chciałem powiedzieć, że ma hipone, ale nie zdążyłem. No, to też, to na drugim miejscu. No, ale no, to każdy. W każdym razie Hitman. Wychodzi nowy Hitman. A Hitman, jak to niektórzy mówią, nie, nie, jakąś wolę tak jeszcze z czasów dzieciństwa powiedzieć, Hitman. Dochodzi nowy Hitman. Na początku się podjarałem, nie wiem, jak ty w ogóle nie jakie masz odniesienie tak. do Hitmanu? Znaczy, wiadomo, że jak usłyszałem pierwsze newsy, no to tak, no, no, w końcu. A jak zobaczyłem pierwsze filmiki, no no, no... no właśnie, właśnie, o to chodzi. Generalnie sprawa z Hitmanem, jeżeli chodzi o tak, od strony audio, o której tak gadamy sobie od dłuższego czasu, to... Chodzi o to, że po pierwsze, tak zaczynając z tej, z tej mniejszej beczki, usunęli głównych aktorów głosowych. Ale oni ich usunęli, czy może aktorzy zrezygnowali? Nie jak mam no, wiesz, jak na miejscu takiego aktora jakbym zobaczył, że no to... Zamiast zrobić skradankę, zróbmy taką skradzarkę. Tak, tak skradzarkę zrobimy, skradzarkę. zrobimy Street Fighter'a teraz, tak. Yeah, On chodził i po prostu CQC każdego, jak Solid Snake. jep, jep, yep. w każdym razie... Ten Dobra, ten... ale tak szczerze, jakbym nie ja był aktorem głosowym i zobaczyłbym, że coś takiego zrobili i z tą serią szukajcie nowego aktora. No i może tak się stało. W każdym razie usunęli aktora, który grał e, 47 jak tam niektórzy go nazywają Tobaja Sharipera. Wszystko jest niesłuszne, że ja się tak nie nazywa i macie tak nie mówić do niego. Bo e, wiecie, co w tej rądu robili. Tak. W, zdaniem, w każdym razie usunęli też aktorkę, która grała Dianę, czyli tą jego głupiopsiwę, która go uratowała na końcu czwórki, jak ktoś nie jest wystarczająco bystry, tego nie uratowała. A jeśli już wiecie, jeśli tego byłoby mało, to jeszcze jedna świetna decyzja. Zmieńmy kompozytora! Tak. Zmieńmy kompozytora, Kompozytora, który jest absolutnym geniuszem muzycznym, który komponował muzykę na takich tytułów jak Assassin's Creed, do takiego hitu jak Mission Impossible 2 The Game. W każdym razie, no, kompozytor naprawdę wyjątkowy i straszny. Głupia sprawa, że go usunęli w sumie. Trochę chciałem się posiłkować tym, że w filmie też go nie było, ale, tak na dobrą sprawę, film wcale nie wyszedł, e, nie wyszedł jakoś dobrze. Film był szczerze mówiąc, żenujący. Film Hitman, no. <śmiech> nie miał absolutnie sensu, zmienił wszystko. Tylko wyglądał w miarę ładnie. Taki J. sam syndrom jak z filmem pod tytułem Silent Hill, czyli wygląda ładnie i to by było na tyle. No, zmienili kompozytora, zmienili aktorów. i czy to wyszło grze na dobre? <grym się, <grym> się nie wydaje. W każdym razie, jeżeli chodzi o muzykę to z Hitmana, to jak najbardziej myślę, że możemy puścić w tym miejscu jakiś taki ciekawszy utwór z Hitmana. Jeszcze nie wiem, zastanawiam się potem, co to będzie. Teraz, Właśnie będzie. teraz. Ja. No dobra, skoro już pogadaliśmy o Hitmanie, to może ogółem pogadajmy o ścieżkach dźwiękowych w grach, no w grach powiedzmy. Czyli bardziej w twoim temacie niż w moim. No. Jesteś nerdem, bez życia, tylko bez szkoły. No ale ja też podobno jest jakoś nie zwracam szczególnej uwagi na muzykę w grach, więc nie wiem czy jest to o czym mówić. Ooo, nie jest jak najbardziej, bo no właśnie taka propa tej ścieżki dźwiękowej, którą, którą trochę zbesztali w Hitmanie to tak naprawdę zastanawiałem się, co tak naprawdę uczyniło z tej, z tej ścieżki dźwiękowej Pana Respera Gida, tak wspaniałe dzieło i czemu, czemu tak naprawdę ten nowy kompozytor, którego nawet nie mam pojęcia, jak on się będzie nazwał, Peter, jakiś tam chyba, czy tak mi się wydaje? Uff, nie masz co nim przejmować, w ogóle i tak nie będzie tak samo dobry. No, zakładając, chociaż szczerze mówiąc był ten fragment gameplayowy już na jakieś tam, na E3 chyba, czy gdzieś tam i był, był fragment muzyki z głównego menu, no i szczerze mówiąc, to, A to nie to... był jakiś aranżacja motywu muzycznego z poprzednich tytułów? Nie, nie, to był absolutnie świeży tytuł, który jest, no ja sam mówiąc, właśnie całkiem kopiący dupę. Nie? W tak moje obawy przed tym nowym kompozytorem się trochę chowałem jak usłyszałem to, no w każdym razie pomyślałem sobie co, co czyni mi tak naprawdę dobry soundtrack i nie wiem co według ciebie jest znaczy... obowiązkowym fragmentem dobrego soundtracku. Dla mnie bardzo ważne w soundtracku jest jednak jego nie tylko wykonanie, ale też to w jaki sposób się go umieszcza w grze. Bardzo lubię takie motywy kiedy... Grze. No, nie ja lubię bardzo ten motyw, kiedy nie zauważam, że muzyka przestała grać, albo nie zauważam, że zaczęła grać i potem tylko tak, ona się tak. robi głośniejsza i wtedy dopiero zaczną ją zauważać, robi się bardziej dramatyczna scena, a ona przez ten cały czas grała, budowała napięcie, tylko zrobiła to w taki nienachalny sposób. Tak, to jest akurat kolejna dobra rzecz, którą mogę powiedzieć o filmie Silent Hill, bo który zbeształ cholernie pierwszą grę. To, że wyglądał ładnie i brzmiał cholernie ładnie. Tam muzyki było tyle, co płakała ale jak ona była, to nawet się jej nie zauważało. I może dlatego mam wrażenie, że tak mało jej było i cholernie dobrze to było zaaranżowane. Zresztą w grach Silent też tak było, przynajmniej w tych pierwszych czterech które grałem, które były świetne. Dobrym przykładem jest też dla mnie to, co zrobiło Red Dead Redemption. Grałeś? E, nie, nie mam pojęcia. było co e, tak, Myślę, że każdy pan, kto grał, pamięta ten fragment, kiedy pierwszy raz y, trafiamy do Meksyku. I wtedy... Roz... Nagle, niestotnie, zamont zaczyna grać, yy, być puszczany utwór Far Away, albo Far Far Away, jeśli się pomiję, to bardzo przepraszam, wszystkich fanów. God damn it! Ech, Już generalnie... tutaj stoją pod oknem z, z pochodniami. Cholera, to... Uciekamy! DORWAĆ CYŁ KISYNA! Nie, tak serio. Ech, generalnie utwór totalnie w ogóle łamie konwencję, bo wcześniej było tak, jak mówiłem, że jak muzyka w ogóle jest, to w taki niezauważalny, nienachalny sposób. A tutaj nagle muzyka zaczyna zagłuszać całą resztę, zaczyna zagłuszać bohatera, zaczyna zagłuszać w ogóle, nie wiem, ten, ten kopyt, konia, w ogóle wszystkie dźwięki otoczenia, ale kurczę, to się w taki dobry sposób udało, że po filmie by się czegoś takiego spodziewał, ale w grze kompletnie nie. I to jest też właśnie to, że jak jest dobry utwór i się go umieszcza w odpowiednim momencie, to wcale nie musi być to było sam trakowe, bo ja tego utworu uwielbiam też słuchać na co dzień nawet teraz go wam. Nie buduł! Wracamy! Ale wejście zrobiłem. O no, kurde, jest, no, ja... już mi mokro. Disharmonic BAM! Tak, do Bampa przechodzimy. Bump to jest taka sekcja, którą ja wymyśliłem trochę na przekór alter Kotu, Kotowi. Kotu. To ja. Tak. Jest to takie trochę woli rozprowagowania zespołów mm. takich trochę bardziej niszowych, co pewnie wszyscy mają głęboko w dupie, a szkoda, bo tak naprawdę głównym celem wymyślania przeze mnie, bo tak niespromnie powiem, że ja jestem pomysłodawcą tego... Czytania. No, ja to tylko sprzątam. Tak. Jest roz a, słowo, rozpropagowanie e, dobrej muzyki, wśród, wśród ludzi, którzy słuchają złej muzyki, że tak to powiem. E, I właśnie tak naprawdę esencją tego wszystkiego jest to, co mam zamiar zrobić w tej chwili, co mam zamiar utrzymać przez kolejne odcinki, jeżeli uda nam się przemęczyć jeszcze trochę dalej to wszystko. E, to właśnie Bisharmonic Bump. E, jest to no, po prostu taka swego rodzaju promocja, myślę, dla, dla zespołów. Znaczy, jako promocję myślę, że to i tak mają więcej słuchaczy tak. niż nasz podcast. Tak, tak. ale Wiesz, Jeśli ktoś nas te, słucha, te, te no to... 5 osób wejdzie i sobie i ten pomysł. i chwilę będę mówił. Przynajmniej będzie mogli potem mogli z kimś pogadać z tak, tym zespołem. wyślą komuś i tak dalej i myślę, że coś tam, wiesz, parę fanów przybędzie. A jest to naprawdę świetny zespół, mianowicie chodzi o Pamplemus, i zespół, który się narodził na YouTube spory czas temu już. Podobnie jak mówiąc. Justin Bieber. Tak, ale jest zupełnie innym zespołem niż Justin Bieber i zresztą ja też, tak jeszcze nawiązując do naszego podcastu, też jakby... Znalazłem ten zespół poprzez e, inny podcast, który wysłuchałem. Komplamus i e, zespół znarodzony na YouTubie jest to para no cholernie uniwersalnych muzyków, którzy tak naprawdę robią w zasadzie wszystko co muzyk może robić czyli koleżka, który jest jakby e, instrumentalnie usłoniony, gra na perkusji, na gitarze, na keyboardzie, na słoikach, na e, odtwarzaczu kaset na, używa go jako z, tego skraczera A na instrumentach dentych może? E, chyba tak, jedni tam to tam No po prostu mają pokój, takie jakby swoje studio, bo oni w mieszkaniu chyba nagrywają, w którym jest zawalony wszelkiego rodzaju instrumentami, na których, on, na których on nakrzania. A jego bodajże żona albo dziewoja nie jest na instrumentem, tam, że nie gra jest. E, jest wokalistką i chyba też tam gra na jednym instrumencie może. I wychodzi to naprawdę fajnie i warto konsultać e, tą planusę. Kolejnie fajny zespół i myślę, że na koniec możemy puścić jeden z polów. Też jeszcze nie jestem pewien, co to będzie. Prawdopodobnie będzie to cover Angry Birds. Panie i panowie, ja się żegnam. Żegna się też Alter Code. To prawda, żegnam się. Tak, i na koniec wpłacimy wam właśnie cover Angry Birds. Tak więc, I pamiętajcie, biciąc fragment, w którym menedżerem są solo z Jasperem Tak, nie będę o tym pamiętał i tego nie zrobię. Na razie.